Ludzie, to słuchajcie, jak wygląda komora ludzi. Albo się modną o swoje sprawy, albo się wstawiają u innych. Ja mówię, uspokój się, przecież to jest strasznie obciążający. Kiedyś takiego mojego znajomego, pastora, dzwoni człowiek. Pastorze, pastorze, mówi, módl się teraz o mnie, bo się staczam. Ten mówi, jak się staczasz, mówi. No z samochodem spada, mówi z takiego. Mówi, i on dzwonił i się zsuwał ze skarby samochodem. Mój pastorze, a, a ten pastor mówi, i się wyłączył. On mówi, to nie, bo on już nie zdąży, bo on Boga pyta, Mówi, to co ja mam powiedzieć, Boże? Mówi, mówi, panie, proszę Cię, żeby brat się nie staczał. Mówi w ogóle. Wie, tak się wstawiennictwo, nie? I on potem opowiada, że w tym momencie się samochód zatrzymał. Wiecie, nasza komora modlitewna, która jest fundamentem naszego całego, naszego całego chodzenia, całego życia modlitewnego, ona się w 60% składa z uwielbienia. Amen. 20% z ogłaszania Bożych Praw, które już zostały wypowiedziane, z proklamacji Bożego Słowa, będzie prorokować, znaczy powtarzać po Bogu. Powtarzać po Bogu, tak jak bubek papuga. Powtarzać po Bogu. Słyszę coś? Mówię. Słyszę? Mówię. To jest proklamacja. 10% stawiennictwa i 10% proszenia o swoje sprawy. A gwarantuję ci, że jak będziesz miał silne życie, uwielbienia, to nawet nie będziesz często miał o co poprosić. Bo zanim ty poprosisz, to będziesz wiedział, że dostałeś. Amen. To jest numer wszechświata. Już dziękuję. Już dziękujesz Bogu, już Go uwielbiasz dalej. I przy tym wszystkim jest słuchanie Boga. Komora nie polega tylko na tym, że my mówimy, że my śpiewamy, że my tańczymy, że my wiersze recytujemy Bogu. Pisałeś jest wiersze dla Boga? Napisz wiersz, zacznij wiersze pisać. Napisz wiersz, przeczytaj, płaszczy. Niech nikt, nikt nie pozna. Niech nikt, nikt się nie dobrze. Ile ja psalmów dopisałem, słuchajcie, które podają. 250 napisali. nie pisał mnie? Pisałem psalmy. Pisałem psalmy, recytowałem je by to dla Ciebie jest ojcze", A potem to i wyrzucałem. Rozumiesz? O to tu chodzi. Tu chodzi o tego rodzaju relacje. O tego rodzaju kontakt. To jest uwielbienie i przede wszystkim słuchamy Boga, słuchamy co On ma nam do powiedzenia, On mówi, mówi do nas. Już na początku tego roku mówiliśmy, że On mówi do nas i w komorze On mówi do Ciebie, tam przychodzą przekonania, tam, przychodzą, tam przychodzi Jego głos wewnętrzny, tam przychodzą wizje różnego rodzaju, to się bierze zeżyt i się pisze. Ja mam w zeszytach z tyłu, bo zawsze tutaj z przodu piszę kazania, które daje mi Bóg, z tyłu piszę objawienia. Które daje mi Bóg, z datami. Czasami są to takie rzeczy, że ja mówię: Boże, przecież ja tego nie powiem nikomu. Bo przyjdzie czas, że powiesz, na razie nie bo cię w ogóle cię zleńczują. Przyjdzie czas, czas, że powiesz. Ale gdzie to powstało? W może to powstało. Kiedyś jeden taki pastor z Ukrainy rozmawiał, bo takie zebranie pastorów, i ja on mówi: Rozmawiali o tym, jak oni sobie tam kazania piszą. I on mówi, jeden mówi, wiesz co, ja tu mam tak około dwóch tysięcy kazań napisanych, których jeszcze nie wygłosiłem No, to jest niemożliwe. To jest z gada. nie można mieć dwóch tysięcy kazań, których się nie wygłosiło. Można. Można tak mieć. To może przez ciebie płynąć. Możesz nie zdążyć zapisywać tam. Takie rzeczy się dzieją. Słowo przychodzi do Ciebie jak autor. Tu, tu, tu, tu, tu, tu, tu, tu, Przebudzenie w Argentynie jak było. Jak się zaczęło przebudzenie w Argentynie, słuchajcie, i od Polaka, co ciekawe. Modlił się chłopaczysko, student polski. Mm -hmm. Modlił się i zobaczył, jak gwiazda spada. Widziałem, patrzył na to gwiazdy, patrzył, patrzył, patrzył, patrzył i ponad spadła na ziemię. I on upadł pod mocą Bożą. Gdzieś daleko, jak, jak ona zniknęła, mu zaglądną, upadł pod mocą Bożą. I na tą szkołę biblijną przyszło przebudzenie. To wiecie, co oni robili? Oni nie jedli, nie spali, pisali objawienia. Było tak, że jeden stał mówił innymi językami. szakata, wada, seke, nemolotasa, a drugi wykład dawał na tablicy pisał. Jak nie mógł mówić, wchodził następny, mówił innymi językami, pisał, ludzie przepisywali. Słuchajcie, to trwało tygodniami. Zmiany tylko były. Słuchajcie, szok. Skutek jaki był? Skutek był taki, że oni.. Że jeden, że jeden z ludzi przebudzenia w tym momencie dostał się do Perona, do tego, który był uzurpatorem w Argentynie. I powiedział, yy, Panie Prezydencie, Bóg mnie przysłał i chciałby, żeby pan wyraził zgodę, żebyśmy dostali stadium narodowego do Ogłoszenia. A on mówi, to jest niemożliwe. I tak spod bankietów mu wychodziła egzema. A ten brat zapytał, panie prezydencie, jeśli mogę zapytać, mówi, co panu jest? A on mówi, to jest egzema, to jest niewyleczalne. Czy pan pozwoli, że się o Pana pomodzę? Peron spojrzał. Proszę. Podszedł, położył ręce, zniknęła egzema. Będzie co zrobił? Powiedział, możecie na wszystkich stadionach głosić. I zaczęło się przebudzenie w Argentynie, bo uzdrowili Perona. A potem umarła jego żona Czarownica. I Boże Duch się wylał na kraj. Dlaczego? Dlatego, że ludzie spisywali objawienia, że wygłaszali je Bóg mówi i chce mówić, ale musi być życiowym od internetu.